Jezus powiedział do swoich uczniów Jeśli mnie kto miłuje będzie zachowywał moją naukę a ojciec mój umiłuje go i przyjdziemy do niego i będziemy w nim przebywać Kto mnie nie miłuje ten nie zachowuje słów moich a nauka, którą słyszycie nie jest moja ale tego, który mnie posłał ojca to wam powiedziałem, przebywając wśród was. A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam. Pokój mój daję wam. Nie tak, jak daje świat, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, ani się nie lęka. Słyszeliście, że wam powiedziałem, odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie. Bracia i siostry, niech Pan was obdarzy pokojem. Dla tych, którzy śledzą liturgię słowa w ostatnich, wielu ostatnich dniach, zauważają, że jak refren powtarza się jeden długi tekst z ostatniej wieczerzy, ostatnia mowa Jezusa do swoich uczniów, taki testament, który Jezus powtarza, a powtarza nam to liturgia od wielu, wielu dni, to słyszymy albo 13, albo XIV, albo 15 rozdział św. Jana. Kościół nam powtarza wciąż te słowa też o miłości Pana Boga. Może właśnie dlatego, żeby pokazać nam prawdziwy sens chrześcijaństwa, setno chrześcijaństwa, którą, którą jest miłość. Miłość przed przykazaniami. Najpierw miłość, a z miłości do Boga, do człowieka wypływają, wypływa także chęć, czy pragnienie, czy oczywistość, jaką jest zachowywanie przykazań. I my tak żyjemy, znaczy, nawet może sobie tego nie oświadamiamy, mamy tutaj kilka małżeństw na pewno. No to kiedy stawaliście na, na tak zwanym ślubnym kobiercu, no to nie było tam takiej przysięgi typu ja, Anna... Biorę Ciebie, Piotrze, za męża i ślubuję Ci gotować smaczne obiady, równie dobre jak u mamy. Sprzątać dom co sobotę porządnie, a tak naprawdę to codziennie dbać o ten dom. Uczyć się z dziećmi i opiekować się dziećmi i tak dalej, i tak dalej, prawda? Nie było całej takiej listy, którą się wymieniało. I mąż też nie ślubował. Ja, Piotr, biorę Ciebie, Anno, za żonę i ślubuję Ci. Zarabiać przynajmniej średnią krajową. Nie chodzić nigdzie bez Twojej zgody. Mieć porządek w warsztacie. Skarpety nie stawiać pod łóżkiem. I tak dalej. No, nie było takich przysięg. przysięga Zaczyna się. Ja, Piotr, ja, Anna, biorę Ciebie za męża, za żonę i ślubuję Ci miłość. Wierność, uczciwość. I że Cię nie opuszczę. Ślubuje Ci miłość. W życiu zakonnym też ślubujemy miłość. Mamy różne te formuły składania naszych ślubów, ale na naprawdę no, w naszym zakonie mamy na części chwały Najświętszej Trójcy, ja, brat, Bogumił i tak dalej. Ślubuje, owszem, śluby zakonne czystości, ubóstwa, posłuszeństwa, ale ślubuje doskonałą miłość. Żyć doskonałą miłością Bożą. O miłość chodzi, w chrześcijaństwie chodzi o miłość. Jezus mówi, jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moje naukę. Ale to nie jest słow, zdanie pod tytułem warunek. Jeśli mnie ktoś miłuje, to ma zachowywać moje przykazania. Nie To jest zdanie oznajmujące. Jeśli ktoś mnie miłuje, to oczywistym jest, że zachowuje moje przykazania. Pan nie stawia nam warunków miłości. Zachowuj przekazania, to znaczy mnie kochasz. Kochasz mnie? To jest jasne, że zachowujesz przekazania. Popatrzcie na pierwsze czytanie. W pierwotnym kościele, jeszcze za czasów apostołów, powstał poważny problem. Co zrobić? Jak mają żyć poganie, którzy nie byli Żydami, którzy nawrócili się na chrześcijaństwo? Początkowo wydawało się apostołom, że, że pierwszy kościół był takim kościołem Żydów nawróconych, ale poprzez misję głoszenia Ewangelii do kościoła zaczęli wchodzić poganie, którzy wcześniej wyznawali wiarę w różne, w różne bóstwa. I składali także im ofiarę, bo w każdej religii jest jakaś forma kultu. I powstał problem, co z takimi ludźmi robić czy kazać im się obrzezać? Co znaczy obrzezać? To znaczy włączyć do narodu żydowskiego razem z całą tradycją, z wszystkimi przykazaniami, a Żydzi mieli ich setki poza dekalogiem. Czy mają zachowywać wszystkie święta żydowskie, zwyczaje? Czy mają być jak Żydzi? To był poważny problem w tamtym, w tamtym czasie w Kościele. I apostołowie... Wsłuchując się w głos Ducha Świętego, odpowiadają tym poganom, tym chrześcijanom z pogaństwa. Nie, nie chcemy, żebyście zachowywali dziesiątki przykazań, bo nie przez przykazania, nie przez zachowywanie prawa człowiek jest zbawiony, jak naucza święty Paweł, ale przez wiarę w Jezusa Chrystusa i przez Jego zmartwychwstanie. I to, co macie zrobić, to tylko to, co konieczne. Apostołowie mówią, chcemy, żebyście zachowywali to, co jest konieczne. I dają im tylko trzy wskazania, aby powstrzymali się od spożywania ofiar składanych Bożkom. Taki był zwyczaj, że kiedy w jakiejś świątyni pogańskiej składano ofiary, ofiary ze zwierząt, to część tego mięsa z ofiar była albo rozdawana, albo sprzedawana. Więc ludzie to kupowali to mięso, albo albo je po prostu rozdawano i to mięso było ofiarowane bożkom. Apostołowie mówią, od tego się powstrzymajcie, bo to identyfikuje was z pogaństwem. Nie spożywajcie krwi. Biblia zakazywała spożywania krwi, wierząc, że we krwi jest życie. No, brało się to z takiego prostego doświadczenia. No, jak ktoś się wykrwawił, mówi się, że wykrwawił się na śmierć. Wypłynęła mu krew i umarł. Stąd wiara w to, że, że życie jest we krwi. I powstrzymajcie się od tego, co, co uduszone. To też zakaz Starego Testamentu. I od nierządu. Tutaj nie wiemy, czy to, czy to był zakaz nierządu sakralnego, taki rodzaj kultów w świątyniach pogańskich, czy chodziło może bardziej czy o taki nierząd zwyczajny, na przykład kazirodztwo. I tylko tyle. Żydzi mieli całe dziesiątki, setki tych przykazań, a apostołowie chrześcijanom z pogaństwa mówią, chcemy, żebyście zachowywali tylko to, co jest konieczne. Jeżeli Pan do nas mówi to samo, zachowuj to, co jest konieczne. Gdy zapytano Jezusa, jakiś uczony w Piśmie, Mistrzu, jakie jest największe przykazanie? Pamiętamy to, ten dialog Jezusa. Jezus bez namysłu odpowiedział, słuchaj Izraelu, Pan jest jeden. Będziesz kochał Boga całym sercem, całą duszą, całą umysłem i całą swoją mocą. Swojego bliźniego, jak samego siebie. Wiemy o tym dobrze i myślę, że nie mówię tutaj jakiejś nowości, także miłość jest sensem chrześcijaństwa, motorem chrześcijaństwa. I chyba nie, nie, nikt nie, że tak, tak jesteśmy przyzwyczajeni, że kiedy przygotowujemy się chociażby do sakramentu pojednania pokuty, to biorąc jakiś rachunek sumienia, tak nas uczono. Ja miałem przez lata taki swój rachunek sumienia gdzieś z jakiejś książeczki. Byłem dumny z niego, bo było tam tak dużo pytań, tak było dużo pytań, że jak przeszedłem tę tak, checklistę, no to już wiedziałem, jak się dokładnie wyspowiadać. No, to wszystko tam było. Długo trwał ten rachunek sumienia, no ale byłem taki spokojny, że żadnego brzegu nie pominąłem. A może raczej trzeba byłoby pierwsze i jedyne pytanie takie zadać sobie od ostatniej spowiedzi świętej: jak kochałem, czy kochałem moją żonę, mojego męża, moje życie zakonne, moją wspólnotę innych ludzi. To jest, to jest pytanie cały czas o, o to samo. Jeśli mnie kto, ktoś miłuje, będzie zachowywał moją naukę. To jest, to jest oczywiste. Kibic, kibic Wisły Kraków no, będzie się interesował wynikami, będzie chodził na mecze, szalik będzie nosił. Oczywiście nie w tych dzielnicach, w której kibicuje się Krakowi, to jest jasne. To oczywiste. Jeżeli, jeżeli jestem całym sercem z, z czymś związany, to nie mam wielkich trudności, żeby o tym czytać, o tym się interesować. Patrzmy na najlepszy przykład, jak ktoś ma jakąś pasję albo hobby. To może największe, najgrubsze książki po, poczytać na ten temat. Wszystko o tym wie nie męczy się, dowiadując się o tym, a wręcz przeciwnie, sprawia mu to przyjemność. Czy życie z Panem Bogiem może sprawiać właśnie taką zwyczajną przyjemność. Taki, taki dobry stan. Proszę Cię, Panie, abyś nauczył nas kochać tak jak Ty. Patrzeć na rzeczywistość mojego życia przez miłość. Na moje braci, Na ludzi, na tym, którym posługuję. Proszę Cię też za tych, którzy są dzisiaj na liturgii. Aby mieli doskonałą miłość, aby kochali Ciebie ponad wszystko, a przekazania by były zwyczajną konsekwencją miłości do Ciebie. Niech ten Kościół ożywi się miłością Bożą, bo to Cię proszę Boże w imię Twojego Syna Jezusa.